Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Piotr Balasz. Premier o kulisach sprowadzenia Andrzeja Poczobuta do Polski i o jego niezwykłym pytaniu. Powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał? Dyskusja o prawach i obowiązkach uczniów. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie skierowany w Sejmie do dalszych prac. To są prawa, które uczniowie mają od dawna. Nie ustaje walka o uratowanie wieloryba z bałtyckiej mielizny. Humbak Timi odpływa właśnie na przerobionej barce. To była bardzo skomplikowana operacja i dyplomatyczna gra. Po pięciu latach białoruskie więzienie opuścił Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Do wymiany więźniów między Polską i Białorusią doszło na granicy. A w negocjacjach uczestniczyło siedem państw. Ważną rolę odegrali Amerykanie. Na granicy na Andrzeja Poczobuta czekał premier Donald Tusk, który przed chwilą spotkał się z dziennikarzami, a co mówił? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry, premier zaznaczył, że wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa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 Za godzinę Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska pochyli się nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wiceszef klubu PiS, Waldem Randzel, liczy na to, że uda się przekonać część koalicji rządowej do przegłosowania tego wniosku. Po to jest składany wniosek, żeby odwołać w naszym odbiorze złą panią minister. Koalicja rządowa ma ponad 240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 Głosowanie nad wotum nieufności w czwartek. Większość w Sejmie opowiedziała się za skierowaniem do dalszych prac rządowego projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu, a przedstawiła go minister edukacji Barbara Nowacka. 17 praw, 4 wolności, 10 obowiązków, jeden dokument, koniec chaosu. To nie są nowe prawa, to są prawa, które uczniowie mają od dawna. Prawo do równego traktowania, prawo do prywatności, prawo do sprawiedliwego oceniania, prawo do wolności od przemocy i dyskryminacji. Projekt skrytykowało PiS, poseł Zbigniew Dolata, nauczyciel powiedział, że jest on antyszkolny i antynauczycielski. System rzeczników praw ucznia, od krajowego rzecznika praw ucznia, przez wojewódzkiego, nawet powiatowi mogą być i muszą być szkolni, to znaczy, że w polskiej szkole zdiagnozowaliście jakąś dramatyczną patologię. Projekt krytykowała też Konfederacja. Ale za dalszymi pracami nad projektem opowiedziała się większość klubów. To są aktualności jedynki. Iran przekazał, że jest w stanie załamania i prosi o jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus. Tak informuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Teheran na razie nie komentuje tych słów, ale irańskie wojsko oświadczyło, że nie uznaje wojny za skończoną. Nadzieje na uregulowanie konfliktu wciąż są więc kruche, do tego dochodzi jeszcze jedna informacja, która może odbić się na światowym rynku paliw. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że występują z organizacji producentów ropy naftowej OPEC i OPEC. Jak wyjaśniają, chcą w ten sposób zyskać więcej elastyczności i Uwolnić się od zobowiązań. A teraz Niemcy? Wieloryb Timi znalazł się na pokładzie barki. Humbak od ponad dwóch miesięcy uwięziony na płóciźnią niemieckich wybrzeży Bałtyku, ma teraz zostać przetransportowany w stronę Atlantyku.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na północy, na północnym wschodzie i w centrum, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. 7 stopni na żławach, 11 w centrum do 14, na Pomorzu Zachodnim ma wiatr, na ogół słaby i umiarkowany. Jedynka.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 Polskie Radio. Życie to taka ciągła zmiana, bo na przykład teraz jest 9 minut po godzinie 17, a za chwilę to już będzie 10 minut po godzinie 17. Ekspres Jedynki. Pewne jest natomiast to, że Jedynkowa Ekspres jedzie dalej do godziny 18.00 będę z Państwem. Michał Strzałkowski, bardzo, ale to bardzo mi miło. Będziemy za moment mówić o tym, czym jest rozpraszanie energetyki i dlaczego to jest ważne także w kontekście bezpieczeństwa. Ale wrócimy także w drugiej godzinie Ekspresu do tej niesamowitej internetowej zbiórki, zbiórki, w której... Ciągle przybywa pieniędzy. Pieniędzy na wsparcie dla najmłodszych walczących z chorobami nowotworowymi. Zbiórki także, która no być może zmieniła w ogóle to jak będziemy teraz myśleć o akcjach charytatywnych. Bo z jednej strony to wszystko działo się na żywo, a z drugiej strony twórca tej zbiórki to właściwie... Bad jest poczciwym, zwyczajnym, autentycznym chłopakiem. Gdy go posłuchamy, on jest całkowicie normalnym gościem, który chciał zrobić coś dobrego. No i udało się zebrać prawie 300 milionów złotych, bo ta kwota ciągle rośnie i być może nawet do tych 300 milionów dobije. Jak te zbiórki charytatywne mogą się zmienić? O tym także w Ekspresie 1 będziemy mówić. Masz małf w ekspresie jedynki. Państwo pamiętają tę piosenkę, między innymi z filmu Shrek. I z filmu Shrek pamiętamy też, że ogry są jak cebula, bo mają warstwy. No a system energetyczny z kolei powinien mieć wiele różnych punktów, czyli być rozproszony, tak wynika z raportu, który przygotował Greenpeace. Rozproszone trudniej trafić, takie hasło jest z tego raportu. raportu Marcelandi Noweles z Greenpeace jest w naszym jedynkowym studiu. Dzień, Dzień dobry. witaj. No właśnie, to chodzi o to, żeby wyciągnąć pewne wnioski, z wojny, jaka jest na Ukrainie, gdzie Rosjanie bardzo szybko wzięli sobie na cel gigantyczne elektrownie, wielkie bloki, żeby sparaliżować ten system ukraiński. Stąd propozycje, żeby ten system rozpraszać. To o co dokładnie chodzi? No właśnie. Mamy wielką, nowoczesną wojnę za naszą najbliższą granicą i ta wojna, no niestety musimy z niej też wyciągać wnioski. Rosja w jakimś tam stopniu nam zagraża, prawda? My w Polsce jesteśmy tego bardzo świadomi, jak bardzo niebezpiecznym krajem jest Rosja i wiele się w tej chwili dzieje, wiele się mówi i ogromne inwestycje Polska czyni, prawda, na, żeby zwiększyć swoją obronność i e, tymczasem obserwujemy równocześnie, że w Polsce przecież trwa transformacja energetyczna. Polska stopniowo trochę po cichu odchodzi od węgla, żeby nie denerwować górników, ale polski węgiel się kończy, jest, jest bardzo drogi, e, jego efektywność ekonomiczna e, jest ujemna. Wszyscy dokładamy do polskiego węgla i w, no, w perspektywie kilku lat Polska odejdzie od węgla i teraz ten trend, żeby zastąpić węgiel energetyką gazową, jest czymś, co spowoduje, że na kolejne dziesięciolecia będziemy w Polsce, budujemy teraz albo zaczniemy za chwilę budować molochy gazowe. Bo mówi się, że to ma być takie paliwo przejściowe, no ale jak się buduje wielkie elektrownie, to, to nie na kilka lat. Ale właśnie, polskie spółki gazowe, energetyczne, te wielkie, zaczęły już mówić o e, paliwie trwale przejściowym, tak? Że tutaj mamy taki paradoks, jak może być coś przejściowego, trwale przejściowego. I to, ten problem jest... E, Z reguły to się dobrze nie kojarzy, bo oznacza, że Trytytkami i taśmą kleją. No właśnie, znaczy to są też, to, właśnie, żeby, to będą miliardy. My policzyliśmy już w zeszłym roku, że około 70 miliardów złotych na same nowe bloki gazowe i infrastrukturę odbiorczą. Bo ten gaz, przypomnę, trzeba sprowadzić albo z Kataru, który chwilowo jest odcięty od świata, albo ze Stanów Zjednoczonych od Donalda Trumpa, który w każdej chwili, jak wiemy, może się zbiesić i albo podnieść ceny gazu, albo przestać go eksportować do krajów, które na przykład mu podpadły. Więc import gazu nie zapewnia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, tak samo jak ze względu na te ataki, które Rosja teraz demonstruje, jak niszczy energetykę ukraińską, nie jest wykluczone, że gdyby doszło odpukać, tutaj prawda, mamy w studiu drewniane stałych mógłby odpukać, ale gdyby Zwróćmy doszło to. Do, do takich ataków na polską infrastrukturę, to po prostu nasze wielkie molochy właśnie konwencjonalne Będą leżały przed Rosją otworem i łatwo je zniszczyć i bardzo trudno je później w warunkach ostrzału naprawić. I taki kłopot mają Ukraińcy. Tak Rosja atakuje, tak. bardzo ciężko jest te moce odbudowy. Właśnie. Tutaj no, nasi analitycy wykonali no, naprawdę, żeby dojść do tych wniosków, żeby potwierdzić te takie nasze przeczucia, prawda, że, że, że rozproszone źródła energii mogą być łatwiejsze do obrony. Przeanalizowali dane z czterech lat wojny, bardzo szczegółowo i... Widzimy, prawda, że to jest też taka kwestia efektywności tej prowadzenia tej wojny, że zniszczenie rakietą, która kosztuje kilka, kilkanaście milionów złotych, rakietą bloku węglowego czy gazowego, który jest wart kilkaset milionów złotych, no jest efektywne dla Rosji, prawda? Natomiast zniszczenie taką rakietą instalacji fotowoltaicznych, które są tanie, można je odbudować w ciągu kilku dni, jest nieefektywne kosztowo. W one są rozproszone, jak tutaj sama nazwa wskazuje. I tu ewidentnie Chcemy pokazać, że jeżeli teraz te wielkie miliardy mamy wydać na importowane paliwo to czy nie powinniśmy rząd... Tutaj kierujemy nasz... Ten, ten raport w zasadzie kierujemy do wszystkich osób opiniotwórczych i decyzyjnych w Polsce. Tutaj porozsyłaliśmy go, jako organizacja ekologiczna i pacyfistyczna, chyba pierwszy raz y, porozsyłaliśmy też to do, do różnego rodzaju generałów, do osób zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Oczywiście dla nas, dla organizacji ekologicznej, w tle jest kwestia klimatu i w, w tej... No bo te rozproszone źródła energii to bardzo często są źródła odnawialne. No właśnie, mówimy w przypadku Ukrainy, tu jak przeanalizowaliśmy te dane z Ukrainy, mówimy o szczególnej odporności, takiej wytrzymałości na ataki, yy, o instalacjach fotowoltaicznych i tutaj myślę, że warto podkreślić dla słuchaczy jedynki, o tym jak bardzo w dzisiejszym czasach, czasach, aktualnie, teraz dokładnie, rozwija się technologia magazynowania energii. To jeszcze parę lat temu było to... się, że to jest największy problem kilka lat temu. Właśnie, prawda? To... Zmagazynowanie energii. Oj, po co nam tyle tych farm, bo nie ma gdzie zmagazynować energii. Już, już są na to Tak. Pomysły. Już w tej chwili w Polsce, oczywiście to prawda, że momentami marnujemy nawet 50-50% 40 50 tej energii, którą wytwarzamy ze słońca, ale to jest wina tego, że system, że też państwo polskie, że spółki energetyczne nie do, nie zdążyły, nie nadążyły za tą transformacją. Natomiast technologia magazynowania energii bardzo się rozwija i tutaj też ciekawostka może dla słuchaczy. Polska jest w tej chwili liderem, jeśli chodzi o instalacje takich właśnie małych, rozproszonych, przydomowych instalacji magazynowania energii. Po prostu ci, którzy mają domy jednorodzinne z panelami fotowoltaicznymi, dostawiają sobie do tego zespołu kompletu magazyn energii i to powoduje, że ten system staje się coraz bardziej stabilny, że można jakby przyjąć, że ten, gdybyśmy jako państwo strategicznie podjęli decyzję, żyjemy w cieniu Rosji, chcemy zapewnić sobie na dziesięciolecia w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne, powinniśmy myśleć o tym, żeby te źródła maksymalnie po terenie całego kraju rozprowadzić. I to trochę też robi Ukraina, bo o ile uderzenia w te elektrownie węglowe, czy, czy inne na Ukrainie są rosyjskie potężne, to produkcja energii z paneli fotowoltaicznych na Ukrainie mimo wojny jest większa teraz niż przed wojną. Właśnie. Y, Ukraina na przestrzeni czterech lat straciła łącznie 90% swoich mocy wytwórczych, tak się mówi fachowo, w energetyce gazowej i węglowej. Tymczasem wzrosła jej y, moca wzrosły w energetyce słonecznej. I to jest ten, y, y, mówimy o tym, że w, o energetyce wyspowej. Te, te zestawy, komplety fan fotowoltaicznych i magazynów energii pozwalają uniezależnić się od tej wielkiej, tradycyjnej sieci energetycznej. I tutaj ta wyspowość szczególnie ważna jest, w, w, kiedy myślimy o infrastrukturze krytycznej. Kiedy w Polsce tak, mamy, no, tak jest tradycyjny system energetyczny skonstruowany, że mamy wielkie y, jednostki wytwórcze i wielkie sieci przesyłowe, które czasami po kilkaset kilometrów przerzucają energię z jednego kąta kraju na drugi. Wyspowy układ jest taki, kiedy na przykład samorządy, tak jak od samorządy odpowiadają za dostarczanie wody na miejscu, tak samo samorządy odpowiadają za dostarczanie energii ze źródeł dostępnych na miejscu. I to się zaczyna w Ukrainie sprawdzać. Pojedyncze na razie miasteczka, pojedyncze na razie gminy, jakieś lokalne ośrodki. Tutaj jakby już też mamy tak zmapowane jako Greenpeace Polski, Ukraiński, gdzie w Ukrainie takie pilotażowe projekty się prowadzi i to zarówno w Ukrainie tej y, zachodniej, gdzie jest bezpieczniej trochę, jak i wschodniej, gdzie pod ostrzałem rakiet właśnie y, miejscowości budują sobie takie lokalne systemy. Widać, że dzięki temu ostatecznie w warunkach ostrzału to Dzięki temu można zapewnić yy, mieszkańcom no, coś, coś, podstawę, czyli, czyli energię elektryczną, ciepłą i wodę. No i to są też wnioski z tej wojny na Ukrainie. Wnioski nie tylko związane tak czysto z wojną, ale też z funkcjonowaniem państwa, energetyki czy różnych innych gałęzi yy, naszej gospodarki w czasie wojny o tych wnioskach energetycznych w raporcie Greenpeace. Rozproszone, trudniej trafić. Taki tytuł jest tego raportu. Marcel Andino Velas z Greenpeace'u w naszym studiu. Bardzo dziękuję za Bardzo dziękuję. wizytę w radiowej jedynce. A za chwilę będziemy mówić w w jedynki o planach budżetowych polskiego rządu o energetyce. Pewnie też tam coś jest. Program pierwszy Polskiego Radia. Czekał ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem. Oh yeah. siąć wygodnie i nie martw się, bo wieczorem... Scenariusz dla moich sąsiadów, a właściwie to chyba dla sąsiadów Artura Rojka, wieloletniego lidera zespołu e, Myslowic. Ale my teraz w Ekspresie 1 o innym scenariuszu. O scenariuszu dla polskiej gospodarki. Ekspres Gospodarczy a konkretnie o ważnym dokumencie przyjętym właśnie przez rząd chodzi tu o wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030 i w tym dokumencie znajdują się m.in. prognozy dotyczące wzrostu PKB czy wysokości inflacji w najbliższych latach. Zatem w jakim tempie będzie się rozwijała w najbliższej przyszłości nasza gospodarka i jakie przed nią wyzwania? O tym Błażej Brośniewski. Wieloletnie założenia makroekonomiczne to taka swoista mapa drogowa dla polskiej gospodarki. Opisuje ona z jednej strony założenia polityki fiskalnej, a z drugiej scenariusze gospodarcze dla Polski na najbliższe lata. Ponadto dziś także rząd przyjął sprawozdanie z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028. Najważniejszą informacją, która płynie z tego drugiego dokumentu, jak się zdaje, jest ta dotycząca długu publicznego. Według prognoz resortu Finansów ten liczony tak zwaną metodologią unijną przekroczy na koniec 2026 roku 65% PKB. To tyle istotne, że formalnie nie powinien być on wyższy niż 60%, choć tu od razu też zaznaczmy, że wiele krajów unijnych i tak ten poziom przekracza. Jednak, jak mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, bynajmniej nie powinien być to powód do zadowolenia. Narastanie długu nie jest zdrowe dla gospodarki. My w ostatnich czasach mieliśmy dosyć duży przyrost. Warto pamiętać, że to nie są tylko kwestie takich zwykłych cyferek i takiej nadziei, że zawsze uda się dług zrolować, bo może się okazać, że inwestorzy nie będą tego chcieli zrobić na tak dobrych warunkach, jak my byśmy to widzieli. Oczywiście im większe zadłużenie, tym wyższe koszty obsługi tego zadłużenia, więc tym więcej pieniędzy naszych publicznych wydawanych tylko na to, żeby można było obsłużyć poprzednio wyemitowany dług, a nie po to, żeby coś dzisiaj tu i teraz zrobić fajnego dla gospodarki. Jednocześnie, jak zaznacza Piotr Arak, główny ekonomista Wielobanku, to, że nasz dług publiczny w relacji do PKB rośnie nie jest dla analityków żadną niespodzianką. To, że będziemy mieli dług wyższy niż 60% w relacji do PKB jest dla wszystkich rzeczą bardzo prawdopodobną już od paru lat czyli od kiedy nam ten deficyt rósł rok do roku i nie mieliśmy perspektywy tego, żeby próbować równoważyć przychody z wydatkami w średnim terminie, no i będziemy szli dalej, to znaczy te 65% na koniec 2026 roku, to niestety jest dopiero początek, no bo od 2023 roku to już będzie 15 punktów procentowych większego długu w relacji do PKB. A skoro już o PKB mowa, to tu trzeba wspomnieć, że w omawianych dziś przez rząd dokumentach Resort Finansów podtrzymał tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego na poziomie 3,6%. W kolejnych latach natomiast to tempo będzie nieco hamować i w 2030 wyniesie 2,2%. Jak mówi Piotr Arak... To hamowanie będzie efektem dwóch zasadniczych czynników. Pierwszym powodem dosyć oczywistym jest demografia. Starzejące się społeczeństwo, mniejsza liczba aktywnych zawodowo Polaków, utrzymujące się prognozy dotyczące słabszego wzrostu produktywności polskiej gospodarki będą sprawiały, że będziemy konwergować jednak do tej ścieżki rozwoju z Europy Zachodniej, czyli będziemy po prostu zwalniać. No i Już nie będziemy się rozwijać w tempie przekraczającym 4%, no a nawet potencjalnie 3%. To trzeba też wziąć pod uwagę to, że resort finansów często w tych średnioterminowych planach zakłada trochę bardziej pesymistyczne wartości. Możliwe, że ten wzrost gospodarczy w tych kolejnych latach będzie wyższy, o ile oczywiście nie wydarzy się jakiś kryzys albo czynnik zewnętrzny. W takim bazowym scenariuszu inny kluczowy wskaźnik makroekonomiczny, czyli inflacja, ma z kolei utrzymywać się w okolicach 2,5%. Co, jak zaznacza Piotr Soroczyński, jest jako taką naturalną, czy też optymalną wartością dla naszej gospodarki. Jeżeli myślimy o inflacji, oczywiście głównie myślimy przez perspektywy CPI-a, no to pamiętajmy, że nasz cel inflacyjny to jest 2,5%. Owszem, w gospodarkach bardziej rozwiniętych, z wyższym poziomem PKB na głowę mieszkańca zazwyczaj ta inflacja może być niższa, bo tam i wzrost gospodarczy jest niższy. My wciąż w sporej ilości kawałków gospodarki gonimy, no między innymi u nas Trochę szybciej niż co innego rosną ceny usług. W związku z tym ta inflacja faktycznie może być nie w okolicach dwóch, ale bardziej 2,5% zgodnie z celem. No i warto też pamiętać, że przy różnych zawirowaniach ta inflacja czasem robi się większa, no i wtedy łatwiej jest dopiąć budżet. I na koniec dodajmy, że przyjęty dziś przez rząd dokument i prognozy w nim zawarte będą stanowiły punkt wyjścia do przygotowania projektu budżetu na 2027 rok, nad którym prace właśnie się zaczynają. Jedynka. To jest radio. Tyle Błażej Prośniewski na zegarze 17.30. Wskrót aktualności Piotr Balasz. To było bardzo skomplikowane, ale udało się premier Donald Tusk po powrocie z granicy z Białorusią o kulisach powitania uwolnionego Andrzeja Poczobuta. Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Nie tylko Polska świętuje uwolnienie Poczobuta. Gratulacje popłynęły m.in. od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoli. To bohater, Europejczyk, który walczył o demokrację i wartości, które wszyscy podzielamy. Let's go. Kilkoro byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, m.in. Marek Safian, spotkało się z wybranymi w marcu przez sejm sędziami Trybunału. Safian powiedział, że w sytuacji odmawiania czworgu sędziom objęcia urzędu ustalono, iż wszelkie składy orzekające powoływane w TK po 13 marca są niezgodne z konstytucją. Resort pracy chce uproszczenia definicji mobbingu. Nowe przepisy uznawałyby za mobbing np. upokarzanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej, nieuzasadnioną krytykę, ośmieszanie i izolowanie pracownika. Iran przekazał, że jest w stanie załamania i prosi o jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus, informuje prezydent Donald Trump. Władze w Teheranie nie odniosły się do tych słów, ale irańskie wojsko oświadczyło, że nie uznaje wojny za skończoną. Od 1 maja zmiany w strefie płatnego parkowania w Ciechocinku. Za postój w centrum trzeba będzie płacić także w soboty i niedzielę. Mieszkańcy uzdrowiska są w tej sprawie podzieleni. Przez tydzień czasu zbierają to wystarczająco. Ja bym bardziej wolał żeby były te opłaty i sobota też. Niedzielę jak najbardziej, ale soboty nie. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18.00. Z czego pewnie płynie wniosek, że w niedzielę w Ciechocinku większy ruch niż w sobotę. Ale to tylko takie moje domysły. Natomiast jeśli chodzi o ruch, to duży ruch zrobił się w temacie pomocy humanitarnej. Czy charytatywnej właściwie. No bo po tej akcji, jaką zorganizował Łatwo Gang, wszyscy zastanawiają się, czy teraz... Zmienił się w ogóle sposób, w jaki powinno się akcje charytatywne organizować? Za chwilę w Ekspresie 1 o to zapytamy. I try to raise Dziewięciodniowa akcja, jaką rozpoczął youtuber Łatwo Gang, już się zakończyła, ale pieniądze ciągle wpływają, bo było tych wpłat tak dużo, że ich księgowanie trwa. Stan tej zbiórki obecnie to prawie 283, 283 miliony złotych i to jest stan dokładnie na wczorajszy wieczór, bo Fundacja Cancer Fighters codziennie wieczorem to aktualizuje. Zobaczymy, co będzie za kilka Godzin. Na pewno jest to bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. No ale to też oczywiście są pytania o to, czemu taka zbiórka się tak udała i jak to w ogóle na sposób zbierania pieniędzy na cele charytatywne może wpłynąć. Z nami Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To na początek pytanie, dlaczego ta akcja ogłoszona w kawalerce przez jednego człowieka tak się udała i przyniosła taki efekt, który chyba był zaskoczeniem nawet dla inicjatora? Tak, ja myślę, że to jest zaskoczenie dla, inicjator, dla inicjatora i dla całego w ogóle tutaj z sektora pozarządowego w Polsce, że właściwie no, często ktoś, o kim nic nie wiedzieliśmy, jest w stanie zorganizować zbiórkę porównywalną z największymi zbiórkami na no, tak no, w rozwiniętych rynkach jak Wielka Brytania. Ja myślę, że to jest kilka czynników, to znaczy z jednej strony widać było, że ta akcja była świetnie przygotowana, była dynamika. Zaczęliśmy od fantastycznego, fantastycznej piosenki i przez rapera i młodą pacjentkę. Potem było wyzwanie, czyli wspólne zaplanowanie ze społecznością, która tutaj, którzy są z osobami, które, które są fanami właśnie, naszego influencera wymyślono, jak długo ma to trwać, no a potem y, wydaje mi się, że to był już taki wiral, czyli coś, co, czego nigdy nie jesteśmy w stanie zaplan zaplanować, a y, rosło jak kula śniegowa. Y, I rzeczywiście udało się y, tak, że, że w tej chwili chyba wszyscy świętujemy jako, y, jako Polacy, jako darczyńcy, jako y, filantropi i bardzo się z tego, y, z, z tego cieszę. Zwróciłbym jeszcze uwagę na jeden element, czyli tą, te takie techniczne zaplecze fantastyczne, bo licznik, który widzieliśmy podczas tych wszystkich dni, że on się nie zacinał, że było widać, że pieniądze wpłacane przez darczyńców no, cały czas to... to Wiele to osób tam, tam zaglądało tylko że to, że po to, żeby zobaczyć ile na tym liczniku jest. Tak. To Wydaje się, że to jest proste i łatwe, natomiast wykorzystanie kilku platform takich, które pomagały w zbiórce i, i różnych narzędzi sprawiło, że to było rzeczywiście no, tak bardzo... Um, um, tak świetnie to zafunkcjonowało. Mieliśmy... A jednocześnie, tak. Tylko dopowiem, że tak. No a jednocześnie była wielka przestrzeń na, na kreatywność, prawda? I, i wszystkie te a no właśnie pomysły. O, które tym chciałem, o tym chciałem, żebyśmy trochę porozmawiali, bo było już w internecie sporo tak zwanych challenge, czyli takich wyzwań, jakie sobie ludzie rzucają. Takich challenge, które nie mają na celu tylko wygłupianie się, ale właśnie nagłuszenie jakiegoś problemu medycznego i uzbieranie pieniędzy. Mieliśmy Ice Bucket Challenge, to wylewanie sobie na głowę wiadra pełnego zimna wodę z kostkami lodu. I tam chodziło, jeśli dobrze pamiętam, o zbieranie pieniędzy na walkę ze stwardnieniem rozsianym. Mieliśmy Hot 16 Challenge, nagrywanie takich krótkich, hip-hopowych, często żartobliwych y, utworów i tam z kolei zbieranie pieniędzy na e, walkę ze skutkami pandemii COVID-19. No ale to zawierało w sobie taki element właśnie trochę rzucania sobie wyzwania. Tutaj tak do końca tego nie było. Tam się pojawił ten element golenia sobie głowy na znak y, y, solidarności tak. z osobami, które się no, le leczą, y, korzystają z chemioterapii, włosy im wypadają, więc wiele znanych osób sobie tego głowy ogoliło, no ale właśnie challenge'em samym w sobie było po prostu zbieranie pieniędzy. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście to, co, co było tak niezwykle przyciągające, to była też taka wiarygodność przez tego wszystkiego, co się, co się działo. Tak jak pan redaktor już wspomniał, mieliśmy małą kawalerkę, brak profesjonalnego studia, ludzie, którzy z jakimiś bardzo różnymi pomysłami się tam pojawiali. Często to było wymyślane jedno... na bieżąco. O, są kartona, tak. to może niech Małgorzata Korzuchowska odegra swoją słynną scenę z, z serialu, prawda, barwy tam... Tak. Już nie, nie pytam, który to był serial, proszę mnie nie winić, ja nie oglądam zbyt dużo telewizji, ale z jednej z nowel odegra tę scenę i wjedzie w te, w, te, w, te, w te kartony. Tak, ale ja, ja, ja, ja, bym chciał zwrócić, tak, ja bym chciał zwrócić uwagę, że obok tego, tych wszystkich wygłupów mnóstwo było takich fantastycznych, ważnych nauk. To znaczy tam było mnóstwo takich gestów. No, przecież ten, ten moment, w którym nie wiem kobieta goli sobie głowę albo coś ważnego się tam e, dzieje. Mamy mamy e, młode osoby, o, które mówią bardzo takie, e, takie rzeczy wniosłe, ważne, poważne, trochę uczą nas życia. Ja przyznam, że jako osoba prawie 50 50-letnia jestem zafascynowany tym, bo to nie jest mój świat. Ja nie oglądam youtuberów, nie śledzę ich o, o tym, że istnieją takie osoby jak Łatwogąk dowiedziałem się kilka dni temu. Ja tak samo e, I bardzo się... Tak i bardzo się cieszę, że, że mamy taką wspólną jakąś lekcję, czego my możemy się od młodych ludzi nauczyć. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami z różnych fundacji, stowarzyszeń i zdaliśmy sobie sprawę, że im starsza osoba, tym później się dowiadywała o tej całej akcji. Niektórzy się dowiadywali od dzieci, od wnuków. W końcu się dowiedzieliśmy wszyscy. Ja myślę, że to jest wielki powód do, do, do świętowania i takiego w ogóle gratulowania nam wszystkim po prostu, sobie nawzajem, ale też o tym, żeby pamiętać o mniejszych organizacjach, o tych, które a no, nie mają a no właśnie, właśnie, to się, to się zmieni teraz sposób, w jaki się będzie zbierało charytatywnie pieniądze. No to była taka akcja, która wykorzystywała właściwie tylko internet. Te media takie jak radio, Aha. telewizja pojawiły się na samym końcu. Z kolei Wielka Określa Świątecznej Pomocy to jest no, jednak taka akcja, która głównie korzysta z radia, z, z telewizji, z tych mediów tradycyjnych. To Niektórzy próbują porównywać moim zdaniem zupełnie błędnie. To są dwie różne, dwie różne akcje i obie świetne, obie wspaniałe, ale czy to się trochę zmienia, tak. jak się będzie te pieniądze zbierało na cele charytatywne? Może już się zmieniło? Właśnie to zauważyliście. Ja myślę, w że, że tak, z jednej strony to ten cały fundraising, czyli pozyskiwanie funduszy dla organizacji, szczególnie jeśli chodzi o źródła prywatne, osoby, o takich tarczyńców płacących, to się cały czas zmienia, no bo mamy postęp technologiczny, mamy sztuczną inteligencję, mamy różne, różne narzędzia, które, które wchodzą, natomiast... Ostatecznie tak naprawdę chodzi o proszenie i dziękowanie, i angażowanie ludzi i to się tak naprawdę nie zmienia. I to jest właściwie coś, co, co, co jest z nami od, od wieków. Mamy, nie wiem, fantastyczną historię xx lecia międzywojennego, kiedy też było mnóstwo akcji charytatywnych, zrzutek i tak dalej. Pamiętajmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyrosła z takiej bardzo oddolnej sytuacji, kiedy w ogóle jeszcze internetu właściwie nie wykorzystywaliśmy. tak? Stąd te puszki, które stały się symbolem. Teraz Wielka Orkiestra wykorzystuje Internet i, i puszki, i wydawało się jeszcze właśnie do, do, do niedawna, że oni są takim liderem, jeżeli chodzi o zmiany technologiczne. No a teraz młodzi ludzie nam pokazali, że, że jeszcze jest kompletnie inna, inna rzeczywistość, inna forma, też fantastyczna, i no, ja się bardzo z tego cieszę, że ten fanęk w Polsce. Miejsce jest tak, na dwie takie, takie akcje mhm. Pana zdaniem, zmieszczą się obie. Gdyby na przykład ta miała się Oczywiście. stać cykliczna, bo niektórzy mówią, może i cyklicznie się powinno taki stream charytatywny robić. Tak, ja, ja się bardzo cieszę. No to, dla mnie to jest jedna z takich nauk, właśnie to, co młodzi ludzie zadeklarowali, że będą to robić co roku. To jest to wyzwanie, żeby, żeby w ogóle ludzie chcieli wpłacać się regularnie, czy to będzie raz w roku, czy to będzie raz w miesiącu. A no już jest inna rzecz. Natomiast ja widzę, że to się zmienia. Mamy dane z stowarzyszenia Klon Jawor, z których wynika, że coraz więcej Polaków wpłaca i przekazuje środki na organizacje pozarządowe i te pieniądze w, bud w ich budżetach właśnie pochodzące z darowizn rosną, więc yy, widać, że ta, że ta... Ja W Polsce po prostu zaczyna um, rosnąć. Myślę, że te 30 lat takiego jednak wzrostu um, spowodowało, że, że częściej no, po prostu mamy tako, taką możliwość i chyba też mamy taką, um, no, jakąś taką polską specyfikę, że jesteśmy w stanie szczególnie przy takich um, wyjątkowych akcjach się um, Wydane. Myślę, że to jest to bardzo dobry pomysł. Powstała też strona internetowa, gdzie kierownictwo organizacji deklaruje, że będzie informować o tym, w jaki sposób środki są wydawane. No rzeczywiście ta, ta nasza uwaga będzie bardzo duża przy, tych, przy tak dużych środkach i tak dużym wydarzeniu. Natomiast pamiętajmy, że większość organizacji, które odwołują się do tak zwanej ofiarności publicznej ma status organizacji pożytku publicznego, a to oznacza, że bardzo szczegółowe sprawozdania do dotyczące tego jak wydają środki, co robią, ile osób zatrudniają. To wszystko jest w internecie dostępne na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Ja widzę, że wielu dziennikarzy też już korzysta z tego, odwiedzało stronę internetową, patrzy, co robi ta organizacja i myślę, że to jest taki najlepszy, prosty moment, żeby się przyjrzeć, zobaczyć. Jeżeli mamy też wątpliwości, czy, czy dana akcja właśnie jest, jest sensowna i, i warto ją, to powiedzieć. możemy ja sami też, to do zrobić, tego, żeby tak. sobie to zweryfikować. Dokładnie. Oczywiście. Sami możemy też wszystko y, oczywiście sobie to y, przeczytać i ucieszyć się z tego, jak wiele dobra dzięki temu się dzieje. Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademii Organizacji Obywatelskich był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję y, i serdecznie zapraszam do wspierania organizacji. półtora procent też przypominam. A no to właśnie. Miesiące. Dziękuję. I jeszcze można rozliczyć Pita. czas. Światła miasta wledną już Wyściga mnie krzyczący świat Zabierz mnie i spokój wróć co ponad 9 minut do godziny 18.00 została. Ekspres Jedynki się kończy, ale po 18.00 muzyczna jedynka. Paweł Sztąpka obok Witam. mnie już. No i Paweł w studiu, ale trochę tą audycją jednak w plener masz zamiar wyjść. Zdecydowanie taki, taki wiosenny w plener. Jutro będziemy sadzili róże dla starszych panów. To w naszych ogrodach przy Myśliwieckiej. 3, 5, 7. Odwiedzasz czasami w Warszawie miejsce, gdzie jest Park Fontan. Tak, tak. I znam to tam miejsce. Będzie Nowa oprawa muzyczna, i o niej również będziemy mówili dziś. Będzie taka piosenka promująca to jedno z najelegantszych miejsc w Warszawie. I to po Ekspert ekspresji się kończy Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. And give me a moment Your moves are so raw I've got to let you know I've got to let you know You're one of my kind I need to tonight. Cause I'm not sleeping There's something about you makes me swear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 Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski zapraszam. Niezbyt dobre warunki do podróżowania dla naszych zmotoryzowanych. Nad drogami hula dość silny i porywisty wiatr. Od czasu do czasu może przytrafić się przelotny deszcz, który sprawi, że drogi błyskawicznie stają się mokre, a więc śliskie. I zdarzenia. Autostrada A1 od Brzozy, miejsca gdzie można zjechać z autostrady A1 na ekspresową S10 w kierunku Torunia i Bydgoszczy, aż po punkt poboru opłat w Nowej Wsi, korki i spowolnienia dla jadących w stronę Trójmiasta. Te kłopoty od Brzozy po Nową Wieś wynikają z tego, że są tam prowadzone prace remontowe na autostradzie. Koniec kłopotów na A1. -ce. Na odcinku węzeł Mykanu, węzeł Radomsko w pobliżu Szczepocic Rządowych na 398 km, gdzie po kolizji trzech autosobowych zablokowana była jezdnia w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4 w rejonie Bochni na jezdni w kierunku Krakowa. Kilometrowy korek i po nim kilometrowy odcinek, na którym ruch jest dość mocno spowolniony. Raz jeszcze autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki i spowolnienia i to w obu kierunkach: od Balic po węzeł Kraków Południe. Luga krajowa numer 7, korek odłomianek po most Grota Roweckiego w Warszawie i to w obu kierunkach. Korek także na tej samej drodze: na jezdni w stronę Płońska, odłomnej po Czosnów. S8 w Warszawie, korek odbemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku.